Rozdział szósty Dobrze się bawcie. Powtarzam komunikat. Mówi komendant. Przerwać więc pracę bez względu na to, co robicie i słuchać. Po pierwsze, widzę na przyrządach, że mamy na pokładzie dwóch autostopowiczów. Cześć. Bez względu na to, gdzie jesteście. Chcę jasno powiedzieć, że wcale nie jesteście pożądani. Ciężko pracowałem, żeby dojść do tego, kim dziś jestem i nie zostałem komendantem wogońskiego statku budowlanego, by przekształcać go w taksówkę dla zdegenerowanych gapowiczów. Wysłałem oddział poszukiwawczy i natychmiast, gdy was znajdzie, zostaniecie wyrzuceni w kosmos. Jeśli będziecie mieli szczęście, przeczytam wam może przedtem kilka swoich wierszy. Po drugie, za chwilę wchodzimy w hiperprzestrzeń i lecimy do gwiazdy Barnarda, gdzie pozostajemy przez 72 godziny w doku naprawczym i nikt nie ma w tym czasie opuszczać statku. Powtarzam, wszystkie przepustki planetarne są skreślone. Mam właśnie za sobą nieszczęśliwy romans, więc nie widzę powodu, dlaczego ktoś miałby się zabawiać. Koniec komunikatu. Łomot ustał. Artur odkrył z zażenowaniem, że leży na podłodze zwinięty w kulkę, z rękami splecionymi wokół głowy. Uśmiechał się słabo. Czarujący człowiek, powiedział. Szkoda, że nie mam córki, bo mógłbym jej zabronić wyjść za mąż za kogoś takiego. Wcale byś nie musiał, odrzekł Ford. Mają tyle seksapilu, co wypadek drogowy. Nie, nie, nie ruszaj się. Dodał, gdy Artur zaczął się powoli rozprostowywać. Przyszykuj się do skoku w hiperprzestrzeń. To tak nieprzyjemne, jak być pijanym. A cóż jest nieprzyjemnego w byciu pijanym? Marzy się o szklance wody. Artur zastanowił się nad tym. Ford? Tak? Co robi ta ryba w moim uchu? Tłumaczy. To ryba babel. Sprawdź w przewodniku, jeśli masz ochotę. Rzucił mu autostopem przez galaktykę. Potem przygotował się do schoku w hiperprzestrzeń, przyjmując pozycję embrionalną. W tym momencie Arturowi uciekł grunt z mózgu. Oczy wywróciły mu się na lewą stronę. Stopy zaczęły wyciekać przez czubek głowy. Otaczająca go przestrzeń rozpłaszczyła się. Obróciła wokół własnej osi i wyśliznęła z bytu, co spowodowało, że zaczął spływać do własnego pępka. Lecieli w hiperprzestrzeni. Ryba Babel, spokojnym głosem mówił przewodnik autostopem przez galaktykę, to mała żółta, podobna do pijawki i najprawdopodobniej najdziwniejsza rzecz we wszechświecie. Żeruje na energii prądów mózgu, którą pochłania nie od swego nosiciela, ale istot go otaczających. Absorbuje wszystkie częstotliwości nieświadomego myślenia i żywi się nimi. Następnie wydziela do umysłu nosiciela telepatyczną macierz, składającą się z częstotliwości świadomego myślenia oraz sygnałów nerwowych wychwyconych z centrów mowy w mózgu żywiciela. Wynikająca z tego praktyczna korzyść jest taka, że z rybą babel w uchu rozumie się natychmiast każde słowo mówione w jakimkolwiek języku. Słyszane wzorce językowe są dekodowane przez macierz prądów mózgowych, którą ryba Babel wysłała do mózgu nosiciela. Powstanie czegoś tak szalenie praktycznego wyłącznie przez przypadek wymaga nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności. Stąd kilku myślicieli postanowiło uznać, że ryba Babel jest ostatecznym i decydującym dowodem na nieistnienie Boga. Argumentacja przebiega mniej więcej tak. Odmawiam udowadniania, że istnieje, mówi Bóg, gdyż dowody są nie do pogodzenia z pojęciem wiary, a bez wiary jestem niczym. Ale, mówi człowiek, ryba babel jest oczywistym objawieniem, nieprawdaż? Nie mogłaby się wykształcić przypadkowo. Ryba babel udowadnia, że istniejesz i dlatego, zgodnie z twoją argumentacją, nie istniejesz. Quod erat demonstrandum. O Boże, zupełnie o tym nie pomyślałem, mówi Bóg i natychmiast znika jako chmura logiki. No, to było proste. Stwierdza człowiek, udowadnia na bis, że czarne jest białe i ginie na pierwszych pasach. Większość czołowych teologów twierdzi, że ten spór to szwindel. Co jednak nie przeszkodziło Ulonowi Kalufidowi zbić niewielki majątek na zrobieniu z niego czołowego wątku bestsellera Mój Boże, to by było na tyle. Biedna ryba Babel, skutecznie znosząc wszelkie przeszkody w porozumiewaniu się różnych narodów i kultur, ma na sumieniu więcej wojen i do tego krwawszych niż ktokolwiek inny w całej historii stworzenia. Artur cicho stęknął. Z przerażeniem stwierdził, że skok przez hiperprzestrzeń go nie zabił. Był teraz oddalony o sześć lat świetlnych od miejsca, gdzie znajdowałaby się ziemia, gdyby jeszcze istniała. Ziemia. Przez jego umysł, któremu zbierało się na wymioty, płynęły wizje ziemi. Zniknięcie ziemi przerastało jego wyobraźnię. Zaczął wymacywać swój stosunek emocjonalny do tego faktu od pomyślenia, że zniknęli jego rodzice i siostra. Nic. Pomyślał o wszystkich bliskich mu ludziach. Nic. Potem pomyślał o zupełnie obcym człowieku, za którym stał dwa dni temu w kolejce w supermarkecie i poczuł nagłe ukłucie. Supermarket zniknął, tak jak wszyscy klienci. Zniknęła kolumna Nelsona. Kolumna Nelsona zniknęła i nie zabrzmiał żaden okrzyk oburzenia, gdyż nie było nikogo, kto mógłby z oburzeniem krzyknąć. Teraz kolumna Nelsona istniała wyłącznie w jego wyobraźni. Anglia istniała jedynie w jego umyśle, uwięzionym w ciasnym, śmierdzącym, wyłożonym stalą statku kosmicznym. Doznał napadu klaustrofobii. Anglia nie istniała. To rozumiał. Jakoś rozumiał. Spróbował jeszcze raz. Ameryka zniknęła. To się nie mieściło w głowie. Postanowił zacząć od nowa, od czegoś mniejszego. Zniknął Nowy Jork. Nic. Heh. I tak nigdy naprawdę nie wierzył, że Nowy Jork istnieje. Dolar spadł ostatecznie. Tu Artur lekko zadrżał. Wszystkie filmy z Bogartem zostały starte w proch i to zadało mu paskudny cios. McDonald. Nigdy więcej nie będzie hamburgerów z McDonalda. Zemdlał. Gdy po chwili przyszedł do siebie, zauważył, że ukaza mamą. Jednym skokiem był na nogach. Ford. Ford siedział w kącie i nucił pod nosem. Uniósł wzrok. Samą jazdę w trakcie podróży przez kosmos uważał za dość nużącą. Ta? Jeśli robisz badania w terenie dla tej niby książki i byłeś na ziemi, musiałeś zebrać o niej materiały. No cóż no. Udało mi się nieco rozwinąć pierwotne hasło. To pokaż mi, jak brzmi w tym wydaniu. Muszę je koniecznie zobaczyć. Tak, oczywiście. Ford podał mu książkę. Artur złapał ją i próbował powstrzymać dłonie przed drżeniem. Wpisał hasło. Ekran zamigotał, zadrżał i pokazał stronę książki. Artura zamurowało. Ależ tu nic nie ma. Ford spojrzał mu przez ramię. Jest tu na dole, na samym dolnym brzegu, dokładnie pod ekscentrika galumbic, trzy piersiasta nierządnica z erotikonu 6. Artur powiódł oczami za palcem Forda. Przez chwilę nie pojmował co widzi. Potem prawie rozsadziło mu rozum. Co? Niegroźna? Więcej nic tu nie ma o ziemi? Niegroźna? Jedno słowo. Ford wzruszył ramionami. No wiesz, no, w, w galaktyce jest sto bilionów gwiazd. Pojemność mikroprocesorów książki jest ograniczona, no a Ziemia była mało znana, wyjaśnił. Mam nadzieję, że udało ci się to do cholery trochę skorygować. No tak, wysłałem wydawcy tekst nowego hasła. Musiał je oczywiście nieco skrócić, ale zawsze to jakaś poprawa. I co jest tam napisane teraz? Zapytał Artur. — W zasadzie niegroźna — odpowiedział Ford, chrząkając z lekkim zakłopotaniem. — W zasadzie niegroźna? — krzyknął Artur. — Co to był za hałas? — syknął Ford. — To ja wrzeszczałem! — krzyknął Artur. — Nie! Ucisz się! — Zdaje mi się, że mamy kłopoty. — Zdaje ci się, że mamy kłopoty? Za drzwiami wyraźnie słychać było marszowe kroki. — Ten trasi! wyszeptał Artur. — nie! To podkute buty. Gwałtownie zastukano do drzwi. Więc kto to? Zapytał Artur. Jeśli będziemy mieli szczęście, to jedynie w ogoni, którzy przyszli wyrzucić nas w kosmos. A jeśli nie? Jeśli nie będziemy mieli szczęścia, rzekł posępnie Ford, to komendant może poważnie potraktować swą groźbę i przeczyta nam najpierw kilka swoich wierszy.